O nie? Czyż nie? to Czy tak to <grym> Ile? 70 kilo? Co to jest? to jest? zaraz, to jest? coś, to mleczka.